Masa, masa krytyczna. Masa, masa, masa! Masa krytyczna! Ale była przerwa, były wakacje, ale się działo! O, o, o, ale się działo! A teraz jest wrzesień! To już nawet 14, a i trądzie 15. Cóż za ważna data! Bo 15 września jest dokładnie dokładnie połowa miesiąca września. I to jest ta właśnie ważna data. Dobra. dobra, masa krytyczna. Dla tych, co już zapomnieli co to jest, to mówię, to jest podcast. Podcast to jest forma taka internetowa mówiona, gadana. się facet do mikrofonu gada, gada nawija nawija, a potem tego się słucha. A najpiękniejsze jest w podcaście to, że możesz sobie kupić, tam kupić, ściągnąć za friko jakiś program, iTunes na przykład, albo Polcaster, mój darmowy. Możesz. I po co ci on? Po to, że jak sobie go zainstalujesz, to ci się będą odcinki same ściągać i będą same wiedziały, kiedy są nowe i będą się same ściągać, a do tego najlepsze. I to już jest w ogóle the best. The best. Jak masz otwarzać MP3, to i taki program zainstalowany, Polcaster na przykład... To bierzesz ten otwarzać MP3, wsadzasz do dziury i wszystkie nowe, które ci się ściągły, ci się same kopiują, a potem wychodzisz z domu, zakładasz na ucho, ten otwarza GMP 3 słuchawki od niego dokładnie i słuchasz sobie w drodze do pracy i śmiejesz się w autobusie, czym wywołujesz powszechne oburzenie i zgorszenie, ponieważ zakładam, że mieszkasz w Polsce. A nie, to źle zakładam. Ostatnio jest więcej podcastów chyba z zagranicy niż z Polski w Polsce. Polskie podcasty są nadawane z zagranicy. Ej, fenomen kraju, fenomen na skalę światową tego kraju polega na tym, że wszyscy ludzie, którzy w Polsce cokolwiek robią, a nie są tylko biernymi konsumentami i odbiorcami, są za granicą. W Polsce nikt nic nie robi, bo nie, bo nie wolno. I ja tutaj się właśnie wybijam z tego tłumu. Ja, jeszcze parę osób. Jest, jest, jest nas. Jeszcze trochę niedługo my Polacy z Polski dogonimy Polaków spoza Polski w robieniu czegokolwiek poza jedzeniem, piciem i spaniem. Piciem zwłaszcza. Chociaż też chyba nie. Ci co wyjechali na wyspy brytyjskie to chyba chleją więcej. Bo mają za co? No, Tak to ja zacznę może. To nie, tak muzyczkę chwilę. tam. W ogóle ty nie wiem, czy to jest za głośno, czy za cicho, czy za, za głośno. Czy ten suwak jest za daleko, czy za blisko. Aha, i w ogóle, żeby was tak nie rozbestwiać, tak ja chciałem powiedzieć, że teraz odcinki Masy Krytycznej będą w gorszej jakości, haha. Ha. Bo obniżyłem jakość z 96 kbps -ów. Nie bylić s, s, ka, Jak się nazywa ten karabinek wojskowy? KBKS? KBKS. KBKS, tak. A w mp 3 to jest KBPS. A, ha, ha, ha. Już rozumiem wszystko. Jestem, kurde, inteligentny czasem, aż mnie to przeraża. No to teraz chciałem przypomnieć właśnie i ogłosić, że z 96 KBPS obniżam na 80. Albowiem pod wpływem drugi, długich, trzyletnich eksperymentów wyszło mi, że to jest idealna jakość na podcast mówiony. To znaczy wypośrodkowanie między długością pliku, a jakością dźwięku. Dobra. Ten podkład w tle, co idzie, to taki podkład, jak zawsze chodzi, w masie krytycznej. A propos, jakby się skończył, czekajcie, sobie ustawię tu. A propos masa krytyczna, to jest podcast na żywo. Oznacza to, że... No ja tu gadam, gadam cały czas na żywo. Powiem wam, że jest 19.48, dokładnie. Żeby udowodnić, że mówię na żywo. No to nie jest dowód żaden, że mówię na żywo. Nie tnę, nie montuję nic, bo nie mam czasu. A kiedyś montowałem na początku i było lepiej. No a teraz nie mam czasu. Shut up! Właśnie. W tym podcaście jest to podcast absolutnie niepoważny, chociaż czasem o czymś ważnym powiem, ale jest niepoważny, bo każdy chce się czasem pośmiać, a nie tylko gadać, gadać, ględzić. No, ważne rzeczy mam do powiedzenia, bo jestem takim ważnym człowiekiem teraz. A propos ważnego człowieka, wypieprzyli mnie z Wikipedii. No, jestem, jestem... Jestem. Jestem w ogóle nie zdziwiony tym, tak naprawdę. <śmiech> Kwestia czasu była. Kiedyś Koczowisko Dekadencji, podcast, który współprowadzę, był, był, prawie był w Wikipedii i się toczyła długa dyskusja, czy ma być, czy ma nie być i nie było w końcu. Nie było. A, a teraz ja byłem. Ma wpis Martin Lechowicz byłem, a teraz już mnie nie ma. Wywalili mnie. Nie zasłużyłem sobie na Wikipedię wielką. No, no to... Trudno, trudno, cóż ja na to poradzę, nie mam do kogo mieć pretensji nawet, bo Wikipedia to jest taki burdel, czy chciałem powiedzieć Web 2.0, to się tak nazywa zamiast burdel. Właśnie jak ktoś by widział w sieci określenie Web 2.0, Web 2.0, to i nie wiedz o co chodzi, to ja mówię, to chodzi o burdel, że wszyscy robią wszystko naraz i nikt za nic nie odpowiada i jest taki... I czasem, co ciekawe, to działa no a czasem wychodzą dziwne rzeczy Wikipedia na przykład działa działał ten burdel się skończył tym, że no, całkiem dobra encyklopedia powstała jakieś przypadkiem chyba trochę ale powstała, no trzeba przyznać, no tak powstała, w porównaniu z innymi jest, no nie jest idealna ale i tak jest lepsza no, ale to tylko uważam kwestia czasu, kiedy to zejdzie na psy, w miarę jak obniża się iloraz inteligencji przeciętnego człowieka Polsce zwłaszcza. No, to tylko kwestia czasu, jak powywalają wszystkie wpisy, na przykład na temat fizyki kwantowej, pisane przez fizyków kwantowych i większość zadecyduje, że to jest zły wpis. Że kwarek to jest rodzaj skwarka, na przykład. No, bo większość tak uważa, a ponieważ Wikipedia jest demokratyczna, więc to wcześniej czy później musi się tak skończyć, że to będzie no, chłam. Taki. Ale na razie jest dobra, ja nie wiem zresztą jak działa ta Wikipedia, w ogóle jak to działa, ja nie wiem, kto te wpisy wpisuje, kto to moderuje, sprawdza, może tam jest jakiś tam na, tacy odgórni, nie no, muszą być ludzie, którzy decydują co jest słuszne, co nie, ja nie wiem, dobra, mniejsza z, wiki, z tym z Wikipedią, powiem wam jaki wpis dostałem, nie czyta się niby prywatnej korespondencji, ale chciałem tutaj jednak przytoczyć w drodze wyjątku, gdyż może być pożyteczna dla innych. Otóż do mnie napisał pan i mówi, mówi tak, witam mówi, dobrze mówi, na początek mówi, wiem, że zawracam panu tą gitarę pan gra. Co? Witam, wiem, że zawracam panu tą gitarę, pan gra. Po przecinku, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi w ogóle. Ale dobra, nieważne, odtąd tutaj. Mam pytanie co do podcastu. O, dlatego czytam, bo to jest za podcastu. I może się przydać innym. I mówi tak. Zarejestrowałem się, lecz nie wiem jak nagrać, wrzucać i najważniejsze, nie znam opłat i gdzie to się załatwia. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam. No więc teraz propozycję odpowiedzi temu panu na to, co mi powiedział, zapytał. Wiem, że powtórzę pytanie. Jakby ktoś miał propozycję jak mu odpowiedzieć, to bardzo proszę pisać. Najciekawsze zacytuję odpowiedzi i mu wyślę, że słuchacze Masy Krytycznej odpowiedzieli tak. Albo może inni podcasterzy. Więc pytanie jest takie, słuchajcie, do innych podcasterów też, bo niektórzy słuchają też Masy Krytycznej. I jeszcze raz. Zarejestrowałem się, lecz nie wiem jak nagrywać, wrzucać i najważniejsze, nie znam opłat i gdzie to się załatwia. To było pytanie. Znaczy... Taki problem. I teraz proszę o odpowiedź i pozdrawiam. Ja też pozdrawiam, pozdrawiam, macham i niech ktoś to wytłumaczy, że tam nie wiem, <śmiech> ja nie wiem o co mu chodzi. wiem że On pyta o podcasting, tak pyta, ale o co jemu chodzi? Rozumiecie? Co się gdzieś za, jakie opłaty, za co, komu, co, gdzie, kiedy, dlaczego, z kim, po co, na co, nie wiem i nie rozumiem. Jest to co najmniej dziwne ale teraz, dobra, przejdźmy do innych rzeczy nazbierałem sobie w ciągu tygodnia różne dziwne rzeczy w internecie, ja wiem, no nikt już nie lubi tam, znaczy to jest takie podcasterzy czasem czytają sobie w internecie co wyczytali, tak sobie myślę ja osobiście, że idą na łatwiznę zamiast wymyśleć o czym gadać się popisać improwizacją jak ja tutaj to nie, tylko znajdą sobie coś w internecie, no i tylko cytują no i to co to jest, co to za sztuka jest Dobra, ale to ja zrobię to samo, żeby, żeby, nie wiem, właściwie, właściwie to po co, nie muszę, nie muszę, ale dobra, jak już znalazłem, to, to przeczytam, bo mi wisi w zakładkach w Firefoxie i póki nie przeczytam, to nie mogę wyrzucić tych zakładek, więc czytam. Znalazłem na przykład wiadomość o pijanym kierowcy busa, którego zatrzymała policja w środę w Chorodyszczu w Lubelskim i męż mężczyzna miał ile? Skandal prawie promil alkoholu w organizmie. A dokładnie to miał 0,86. Wow, cóż za sukces policji miał prawie ile miał? 0,86. No, wiecie, jak ja jeździłem rok temu po Polsce z skuterem dookoła Polski, to ja tam spotkałem na jednym polu namiotowym takiego pana Niemca i pan Niemiec pił 12 czy ileś tam 14, ileś naście, na pewno już zapomniałem, muszę sprawdzić. Piw dziennie. Więc jak ten pan miałby jeden promil, to on by nawet nie poczuł nic. 0,86 promila? No to, to nie jest jakaś... To, czy się chwalić wielkim sukcesem, że, że się okazało, że miał 0,86 promila? Ja rozumiem, miał 2 promile. No śpiewa już pan, no... ładnie śpiewa sobie miłosne piosenki. No akurat, w tym akurat momencie to ja bym chciał słuchać wszystko, tylko nie miłosne piosenki. Więc nie, shut up! Shut up, sir! Nie będziesz tu śpiewał. Zamknij się, nie będziemy. Puścimy sobie. O, spokojny podkład. O, teraz to można gadać. Nawet można dźwięki puszczać. O, taki na przykład. Ludzie, zróbcie coś z waszymi polskimi mordami. O, na przykład ciekawe czy ci panowie policjanci też tak wiedzieli do tego i innych kierowców ale chyba nie no i co jeszcze strasznego znaleźli bo po co bym tego newsa mówił jakby to było tylko że 0,86 promila alkoholu no dobra no, no miał no tam miał no dobrze no, no i co z tego znaczy nie wjechał w nic niczego nie zrobił właściwie złego ale miał 0,86 promila no, to mia no miał no, no miał co komu złego zrobił nic ale miał no to trzeba zamknąć, to sukces. A i miał jeszcze 33 lata. Oprócz tego był w prywatnej firmie transportowej zatrudniony. I pan Robert to był. Jechał z Włodawy do Hełma I jechało tam 35 pasażerów. A rzecznik policji w hełmie co powiedział? No, że to jest absolutnie skandal, że w busie jechało 35 pasażerów. Dlaczego? Bo bus był zarejestrowany na 23 miejsca siedzące i może wieść najwyżej 10, 10 pasażerów stojących. Więc był przepełniony! No tak, ja se to tak policzyłem z grubsza. 23 miejsca siedzące plus 10 stojących to jest 33 a jechało ile? 35! Skandal! O dwa za dużo! No to autobus był przepełniony, faktycznie przepełniony był! Gratulujemy rzecznikowi policji! Rany ludzie, jakbym miał, miał taką pracę, żeby być rzecznikiem policji, no ja bym zwariował, ja nie wiem, czy może być gorsza praca... Kurde, policjant łapie kogoś, piszą to jako wielki sukces policji, że gość miał 0,86 promila alkoholu i był przepełniony bus o dwie osoby i oni to nazywają, że to jest wielki sukces, cicho tam teraz gadu gadu nie będzie, wynocha, wynocha, wynocha, wynocha mi z gadu gadu i mówią, że to wielki sukces jest i potem rzecznik musi no, opowiadać, no bo musi, no taką ma pracę, że no faktycznie był przepełniony, no. A, ale nam się udało, fajnie pijanych kierowców precz z nimi, a dobra, jeszcze znalazłem ciekawego innego newsa o tym, że policja w Wielkiej Brytanii szuka Dartha Vadera bo bo było, było tak, że, że był sobie zaraz jak to było aha, był facet jeden i przebrał się w czarny płaszcz i maskę taką, wiecie, Darth Vader to tak robię, nie wiem tego nie słychać, bo gąbka jest. No, nie działa. Ale tak se oddycha, to ten pan taki oddychający, zły charakter, a ma taki głos fajny, bo ten Darth Vader, nie? Rany, jak może być ktoś, kto nie zna Darth Vader? Ja wiem, że są różni ludzie, są tacy, co nie znałem. Widziałem, znam takich, co Missy nie widzieli. Hej! No, znam też takich, co nie widzieli Gwiezdnych Wojen. Przynajmniej jedną osobę taką znam. O. No więc, jak nie widziałeś, to masz problem. Idź zobacz wróć do tego miejsca w podcaście. To jest dokładnie 14 minuta, 15 minuta już się zaczęła. I posłuchaj reszty. A dla pozostałych mówię, że wsiął się ten facet, przebrał za Dartha Weidera I co zrobił? Wdarł się do ogrodu dwóch innych fanów Gwiezdnych Wojen i uderzył ich metalową kulą ortopedyczną imitującą filmowy Miecz Świetlny. No i tutaj się zastanawiam, jak sobie to wyobrazić, w jaki sposób kula ortopedyczna mogła imitować Miecz Świetlny, Dartha Weidera. I dlaczego zajmują się tym sądy brytyjskie i czemu sędzia wydaje nakaz aresztowania za coś takiego? A nie, dobra, to jest, po prostu jest dziwactwo jakieś takie bardzo duże i ja nie potrafię sobie przejść nad tym do porządku dziennego, bo nie rozumiem. A jeszcze ostatnia rzecz, trzecia, co znalazłem, to jakiś był artykuł na Onecie, tfu, tfu, One, tfu, no był, w każdym razie był o nauczycielach czy czymś i tam skomentowała jedna Pani, normalnie ja nie czytam komentarzy, ok, bo to są, to są, co to, to są, nie ja wiem nawet jak to określić, że bzdety. Nie, to jest ogólnie trochę rozrywki w tym jest, ale ogólnie to jest strata czasu. Yy, zwłaszcza nie czytam pod swoimi artykułami. Może dlatego przestałem czytać, bo nie, na onecie nie czytałem, dlatego że oni cenzurują ostro te komentarze i to jest bez sensu czytać. Tak pocięte, pocenzurowane teksty. To jest po prostu nonsens. To już równie dobrze mogą w ogóle nie pisać komentarzy, wywalić wszystkie niż takie, ten. No ale. Zresztą w ogóle nie wiem według jakiego klucza oni to wywalają, że mają jakąś listę czarnych osób, może wszystkich na M, tak było, że na pięć komentarzy, które ja tam publikowałem, cztery wywalali i nie publikowali, został jeden, no widzicie, Onet, jego mać. No, ale yy, tam był jakiś artykuł i jedna pani, jednak Paulina powiedziała, mój tak, pracujemy! po Paulina Nauczycielka, bo to nauczycielka był, i mówi tak. Pracujemy po 60 do 80 godzin tygodniowo i zarabiamy grosze, a przecież jesteśmy najlepiej wykształconą grupą zawodową w kraju. Mówi Paulina Nauczycielka. No, i teraz to ja nie wiem, czy się śmiać z tego, czy co, czy być pełnym... No, takiej litości, no, politowania dla tej pani biednej, widocznie bardzo szwankującej na umyśle. 80 godzin tygodniowo to jest, proszę pana, 16 godzin dziennie, tak? Pani pracuje, nauczycielka. 16 godzin dziennie, tak? A śpi znaczy kiedy? Je no i kiedy ma czas na te pisanie tych komentarzy nie dobra, aż do tych, tego nonsensu się nie będę przyczepiał ale że pani mówi, że jesteśmy najlepiej wykształconą grupą zawodową w kraju i zarabiamy grosze to znaczy, że inteligencja nie idzie w parze z wykształceniem zdecydowanie bo inteligentny człowiek, który chce zarabiać więcej a jest tak dobrze przecież wykształconym to by se znalazł inną pracę chyba no, a ta pani Paulina trochę nie rozumiem, jak można tak myśleć. I dobra, i się w każdym razie, ja dostałem takiego, no takie spostrzeżenia miałem po przeczytaniu tego komentarza i myślę sobie, hmm, ciekawe, co inni powiedzą. I myślałem sobie, że w tym kraju w Polską będącym jest takie poparcie dla tych biednych nauczycieli, co tak są dobrze wykształceni i tacy potrzebni są przecież. No, a takie grosze zarabiają. Myślę sobie, że popromią. A tu nie, co się okazało? Ja ja se robią, wiem odpowiadam tak. 8 tysięcy do 11 tysięcy miesięcznie to godziwe wynagrodzenie dla nauczycieli. No, i jakość pracy by wzrosła, mówi Owal ironicznie. No, co tam jeszcze mówią? Mówią, najlepiej wykształcona kpina idzie do idź, idźcie do przemysłu pracować, poznacie wtedy swoją rzeczywistą wartość mówi inżynier. Odnośnie ilości godzin to 80, może by się zebrało, ale chyba w miesiącu pani Paulino i co chyba ma rację. Następny komentarz, najpierw wykształcona grupa? Dobre, może i większość ma wyższe wykształcenie, ale niestety jakość tego wykształcenia jest wyjątkowo niska. Nauczycielami zostają zazwyczaj ci, którym nic innego nie wyszło albo i coś tam dalej, nie wiem, nie chce mi się czytać tego komentarza dalej, ale ogólnie dobrze mówię. A ta napisała, mało wam jeszcze, to za pracę się weźcie, a nie, jak się nie podoba, to zmienić pracę, mówi tak. No i dobrze. Księgowa natomiast powiedziała, szczerze w to wątpię, że tyle pracują i tyle zarabiam. Pracuję jako księgowa w szkole i akurat wiem, co to są za grosze, w cudzysłowie, i ile nauczyciel godzin pracuje, co do wykształcenia, to uważam, że większość nauczycieli posiada je na poziomie kija od szczotki, mówi pani księgowa. Na co odpowiedział, oczywiście, o i tu się zaczynamy, standardowe komentarze. Beduinek powiedział: Jak ty jesteś księgowa, to ja jestem Beduinem. A tak szczerze, to ja chodzę do księgowej ustawiać je stawki podatkowe. Ustawiać je stawki podatkowe, tak napisał. I uczę, jak pracować w SIO, w systemie identyfikacji światowej. Dobra, to już są bzduty, bzdety, bzduty. I nie będziemy tam dalej. Zaraz, bo ja tu chyba, mój był gdzieś komentarz, a nie ma. Ale jakiś GG jeszcze na koniec. Wam to trzeba dać teraz kopa w tyłek, żebyście wzięli się do roboty i czegoś nauczyli nasze dzieci, bo mam dość uczenia swoich dzieci. Za co wybierzecie pieniądze? Za sprawdzanie listy obecności? Powiedział GG. No. No właśnie. No i to już możemy tyle. Zakończyć na to. W każdym razie większość ludzi tak mówi o nauczycielach. Większość ludzi tak pisze. Czekajcie, jeszcze tu był jakiś, pamiętam, ten... Uhu. Czy w... <śmiech> no był to jeden ojciec, ojciec, ojcze. Ojcze, ojcze. Gdzie ty napisać komentarz do tej pani? Ojcem może? Nie, nie ma. Dobra, no to ojciec gdzieś napisał, ale nie wiem gdzie. W każdym razie coś też na nikt nabluzgał. Chyba nikt nie popiera nauczycieli, z tego wnoszę i jestem bardzo zdziwiony, bo nawet na Onecie, skoro no tam, przy takiej cenzurze i tak wychodzi na to, że wszyscy bluzgają po nauczycielach, że mają już dość ich, że strajkują, narzekają, piszczą, twierdzą, że są tacy mądrzy, dobrzy, wielcy, super, no ale do innej pracy się wziąć jakoś nie chcą, jakoś nikt ich nie chce. Ale strajkować i nie pracować to jakoś chętnie tacy, chętnie, dosyć chętnie pójdziemy, pójdziemy na ten wiec, strajk, co by, co za problem, żaden problem. No więc może dlatego już ich nikt nie lubi i może bardzo dobrze się stało. Aha, a przypomniałem sobie, dlaczego ja o tym chyba, a, czemu ja o tym mówię? A dlatego, że w którejś piosence zdaje się kaleka społeczny, to ja tam chyba blues gampo, nie to w jakiejś innej a, winnej, winnej, winnej bluzgam na nauczycieli, że, no czy tak naprawdę to mi chodziło o niektórych nauczycieli, no ale uderz w stół, a nożyce się odezwą. Widocznie ci, których dotyczyła ta linijka piosenki, to się poczuli dotknięci i jakże słusznie, no. Gdyż tam wyraziłem swoją opinię, że odnośnie części nauczycieli, że ta część nauczycieli, którą mam na myśli, poszła sobie, znaczy... No, chciałam mieć taki zawód i pracuję w szkole. Dlaczego? Dlatego, że nic innego nie umiem robić. I się nie nadaję do niczego innego. I dalej tak uważam. Za co, no, część komentarzy negatywnych mnie spotkała, no, do tej piosenki. Ale mam rację, no, mam rację, przecież wiem, jak uczą nauczyciele. Co nie znaczy, że nie ma bardzo chlubnych wyjątków. Są nauczyciele z powołania. Sam chciałem być przez chwilę, ale mnie nie chcieli, więc poszedłem zarabiać pieniądze, zamiast pracować za jedną trzecią tego, co teraz. No bo papiera, no, jak chcecie papier wolicie niż umiejętności i wiedzę właściciele szkół, szkół szanowni no to mnie nie zatrudniajcie jako program jako informatyka nauczyciela informatyki, no bo to oczywisty nonsens, przecież ja bym nauczył ludzi czegoś a tak to znajdziecie kogoś z papierem, kto będzie ich uczył niekoniecznie nauczy no, na przykład, jak ma nauczyć, jak jest nauczycielem wf nie? Tylko uczy informatyki, bo nie mogli znaleźć nikogo z papierem innego. Dobra, mniejsza z tym, o czym ja tu bredzę. Powiedzmy sobie o czymś innym, powiedzmy sobie szczerze, że w tym kraju nie ma niewinnych ludzi, o czym wszyscy wiemy, a jak nie wiemy, to się dowiemy jutro jest, bo jutro jest koczowisko na ten temat, dekadencji www.koczowisko.com, na żywo o 20. A nie, jak ten podcast pójdzie jutro, no to to jest dzisiaj. W każdym razie w poniedziałek, bo nie wiem, kiedy ten odcinek słuchacie, a może już było, a to co, też macie posłuchać, Koczowisko to też jest podcast, o. No, w każdym razie, ostatnio sobie tak z braku chwilowo rzeczy do roboty i w ramach rela relaksu czytałem kodeks karny, ja wiem, że to taki redaks trochę dziwny, no ale dla mnie relaksem jest też czytanie albo myślenie o rzeczach różnych, też różne relaksy są. No i co, i co? Właśnie, znalazłem kawałek tego kodeksu, a propos to, a nie, to kodeks wykroczeń dokładnie, prawo karne, kodeks wykroczeń, no. No i sobie przeczytałem właściwie cały i tak sobie myślę, myślę sobie, o takiej wymyślmy sobie taką sytuację, no idziesz, jesteś na ulicy, pokłóciłeś się z kimś, nie lubisz kogoś, dałeś mu w ryj. Tak go skułeś mu mordę, aż, aż po prostu, aż jękło, aż stękło i aż ci ulga się rozlała po całym twoim wnętrzu. Tak mu pięknie skułeś ryja, że nie mógł się poznać w lustrze. I teraz? I teraz on się zgłosił ham jeden zbuntowany do sądu. A przecież słusznie dostał w ryj. No. no, ale teraz ty sobie idziesz do tego sądu zawezwany i teraz będzie poradnik dla ciebie. Uwaga, uwaga. Co zrobić, żeby dostać jak najniższy wyrok I tutaj by się przydał jakiś dźwięk To jest tolerancja A pierdolisz pan tolerancja No sam pan pierdolisz No tylko nie pierdolisz, bo wridać mogę dać No właśnie Też wridać mogę dać no i właśnie ktoś akurat dał. Dałeś wryj dałeś dać, dać, mogłeś dać to, więc dałeś, dałeś. I teraz zastanawiasz się, co zrobić, jak się zachowywać i ja ci tu podpowiadam. Artykuł 33 Kodeksu Wykroczeń powiada, że tak, po pierwsze, jak sąd, jak to się wczuć w ogóle w rolę sędziego. Więc tak, przede wszystkim weź pod uwagę, że sędzia to jest zwykły człowiek. Czyli tak, czyli że, a nawet kobieta, o... Jeżeli to jest człowiek, to no cóż, to mógł się pokłócić z żoną, to może mieć zły nastrój, to może być znudzony życiem, to przede wszystkim może być zwykły penis, zwykły fiut, bo niezależnie od tego, jakby się człowiek starał, Niektórzy ludzie to po prostu fiuty i należy wziąć, wziąć to pod uwagę. I tutaj wychodzi zawsze to, czy znasz się na ludziach, czy nie. Więc musisz popatrzeć na sędziego i powiedzieć sobie, czy ten człowiek z taką twarzą może być fiutem, czy nie. Jeżeli powiesz, że tak, to źle trafiłeś. Albowiem organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, powiada artykuł 33 kodeksu wykroczeń. Co to znaczy? To znaczy, że jak ma zły humor, to może ci maksymalną karę przewidzianą wpierniczyć i nikt mu nic nie zrobi. Bo dalej tak rzeczywiście pisze, że według własnego uznania orzeka ten organ, słusznie powiedziane, że organ w tym wypadku, tak, to jest organ zdecydowanie, a może nawet i członek, organ może być organem też. Jest ten organ w granicach przewidzianych przez ustawę zadane wykroczenie. Tyle, że jak przeczytacie ustawę, to ustawa albo w ogóle nie daje żadnych widełek, co oznacza, że są wtedy widełki maksymalne, czyli od złotówki do pięciu tysięcy możesz dostać i od zera być godzin w więzieniu do miesiąca. I to wszystko jest do uznania sędziego, więc rewelacja po prostu. No albo dają takie dosyć szerokie widełki. Także są plusy i minusy takiego rozwiązania, ale ja wam mówię jak jest. Więc możesz dostać za to, że dać komuś w ryj pięć tysięcy kary złotych. Albo pójść do pierdla, bo pan organ był organem i ma zły nastrój dziś. Albo cię nie lubi. Nie już. Albo wyglądasz krzywo i masz brzydki nos i masz piegi i pryszcze. On uważa, że jak masz pryszcze, każdemu kto daje pryszcze, daje maksymalny wymiar kary i nikt mu nic nie zrobi. Możesz go pocałować w dupę, bo to jest pan sąd. Koniec. Ja wiem, to brzmi strasznie tragicznie i ten, no ale bądźmy realistami. No tak jest, to są tylko ludzie. To nie są maszyny do wydawania wyroków. Ale dobrze, większość, większość rzeczywiście organów to nie są aż takie organy i to są z powodu tego, że są rzeczywiście niezawiśli, bo są bardzo nawet, przed nikim nie odpowiadałem kompletnie. Kiedyś to było fajnie, bo przynajmniej sędzia przed Bogiem odpowiadał. No, przed Bogiem i historią. A teraz to nie odpowiada kompletnie przed nikim i no właśnie, i to jest plus lub minus. Dobra, no ale ponieważ nie odpowiada to też nie, nie jest w jego interesie dać ci ani maksymalną karę, ani minimalną. No nie jest, przeważnie nie jest, więc jemu jest wszystko jedno, więc no, niby może być sprawiedliwy w miarę. No, no dobra, no ale dobra, co tam kodeks mówi, to ja już wam mówię dalej, że wymierza tą karę według swojego uznania, oceniając tak. Bo właśnie, kiedyś to se mogłeś, wierzyć, mogłeś przeczytać na przykład Biblię ostatnio i zobaczyć, że sędziowie mieli oceniać, i wydawać wyroki sprawiedliwie i koniec. Czyli ktoś mi zabrał cztery kury, to ma oddać cztery kury z jakąś tam nawiązką czy coś. Ktoś mi wybił oko, to ja mu mam wybić oko i tak dalej, nie? Sprawiedliwe, proste, jasne zasady i już koniec, wiadomo. Wiadomo, co kto zrobił i za to, co zrobił, dostaje karę zawsze taką samą. Czy to babcia zrobiła, czy to zrobił chłopczyk, mały czy menel, czy silny mężczyzna, czy dwie staruszki. Wszystko jedno, kto to zrobił. Ważne, co zrobił i za to dostanie taką samą karę, jak każdy inny. Tak było kiedyś, ale nie, my poszliśmy do przodu i teraz wymyśliliśmy lepsze rozwiązanie niż Bóg i będziemy inaczej sądzić. I teraz artykuł 33 mówi, jak należy wydawać kary Więc nie tylko, że tam sprawiedliwie patrząc, co zrobił, ale oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze oraz cele wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego. A to jeszcze nie wszystko jest, bo jeszcze wymierzając karę, ten organ orzekający, czyli pan sędzia, musi tak, wziąć pod uwagę rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek do pokrzywdzonego, jak również właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem wykroczenia i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia. Więc sprawiedliwość taka czysta, prosta... To nie, to Bóg, to Bóg zagłupi był na to. My jesteśmy mądrzejsi i teraz będziemy brać pod uwagę stosunki rodzinne, na przykład i sposób życia, i majątkowy. No, więc efektem tego jest to, że jak pójdziesz do sądu, to musisz zrobić teatr stary. To nic nieważne, co zrobiłeś, bo mogłeś obić komuś ryj, strasznie ten, ale. Masz stosunki rodzinne złe, masz sposób życia za to wzorowy przed popełnieniem i po popełnieniu. Jesteś ładnie uczesany i twoje warunki osobiste i majątkowe są słabe. To takie powinny być, że nie zarabiasz nic, to ci nic nie zrobią, bo ci nie wezmą, nie? Stosunek do pokrzywdzonego, no to tu będzie trudno udowodnić, jak komuś obiłeś ryja, że miałeś dobry stosunek do pokrzywdzonego. I stopień winy jeszcze jest sposób działania, szkodliwość społeczna, o to musisz udowodnić, że ten facet w ogóle jest, nic nie znaczy w społeczeństwie, to jest chwast, wyrwałem chwasta, no więc jak wyrwałem chwasta, no to stopień szkodliwości społecznej czynu jest znikomy, a jak jest znikomy to w ogóle się oddala cały wniosek i nic nie dostaniesz, no bo to, to chwasta, wyrwałem, no jak to chwast, to, to że nie jest szkodliwe, to jest powinieneś nagrodę dostać jeszcze. Jak to pokażesz sędziemu, że to chwast, nie? Na przykład w związku z tym pobić kibola, no to jest prawie pewne, że nie dostaniesz żadnej kary, jeżeli sędzia się będzie trzymał tych zasad. No bo co taki kibol? No co, no co, no, no co właśnie. No szkodliwość społeczna jest przede wszystkim znikoma, więc do widzenia. Stosunek do ukaranego, no to właśnie. Teraz przejdziemy do tego, jak się teraz za zachowywać i jak należy obić ryja. Punkt drugi, punkt drugi był, punkt trzeci mówi teraz, jakie są okoliczności łagodzące i mamy tą sytuację, pobiłeś kogoś, tak, no dobra, pobiłeś, pobiłeś, ale okolicznością łagodzącą jest na przykład tak, po pierwsze, działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem ciężkich warunków rodzinnych lub osobistych, co oznacza po pierwsze, że musisz wymyślić sobie ciężkie warunki rodzinne i mówisz tak, kurde, pokłóciłem się z tatą, a mamy bolał ząb, a... Wujek i stryjek nie dali mi pieniędzy, a potrzebowałem bardzo, bo, bo głodny byłem, bułkę sobie chciałem kupić, albo nie. Rzuciła mnie kobieta, o to jest rewelacja, rzuciła mnie kobieta, panie sędzio, panie sędzio, jestem nieszczęśliwy. w ogóle nikt mnie nie kocha, rodzina mi się rozpada, dwa rozwody, trzeci w toku. No, jak, z, <śmiech> jak z, coś takiego zrobisz, to podpadasz pod okoliczność łagodzącą, pod wpływem ciężkich warunków rodzinnych lub osobistych. Panie sędzio, chorobę weneryczną załapałem, penis mnie boli cały dzień, no to jak ja mogłem nie dać w ryj? no przecież, przepraszam bardzo, nikt by nie wytrzymał. No, coś takiego i już mamy pierwsze. Widzisz, jak to sprawiedliwość działa w Polsce? Tak działa, bo takie jest prawo do cholery jasnej. Niestety i bardzo, bardzo mi się to nie podoba. E, no co mam zrobić? No nic. No. No, minus jest taki, że kraj, który ma takie prawo, nie ma prawa przetrwać długo. No to jest czy długo w takim... E, wymiarze takim bardziej historycznym, no bo to nie 10 lat, nie, ale no za 100 lat już nie będzie tu nic, nie będzie co ratować, ani zbierać. No tak zawsze jest, no prawo jest ważne, no jeżeli jest prawo sprawiedliwe, good, kraj się ostoi, jest niesprawiedliwe, rozpadnie się, zgnije od środka, no i gnije na naszych oczach. Ale plus z kolei jest taki, że jeżeli znasz prawo, ty człowieku osobiście, to jesteś w stanie manipulować nim na swoją korzyść. Ja wiem, to jest obrzydliwe w każdym stopniu. Ale no, co ja zrobię? To nie ja wymyśliłem, że takie prawo jest. Takie jest. Więc weź i teraz wykorzystaj to, że takie prawo jest. Nie widzę nic nagannego w tym, żeby wykorzystać złe prawo na swoją korzyść. O ile to jest sprawiedliwe faktycznie. A w tym wypadku, no nie wiem, jakoś pobiłeś, uważasz, że to jest sprawiedliwe. No to dobra, no to, pff, wiesz, zrób sobie teatr i już. Nie, to ja, czego ja namawiam? Aż obrzydliwe to brzmi, jak sam siebie słyszę. No, ale to co ja mam powiedzieć? Przecież nie zmienię tego prawa. Bo ci ludzie akurat, co zmieniają to prawo, to są właśnie takie organy teraz, których wybrali. Właściwie nikt ich nie wybierał. System jest sam tak z siebie zorganizowany, że parlamentarzyści, którzy mają zmieniać to prawo, eee... No, nikt ich nie wybiera tak naprawdę się wybiera partia, a partia wybiera z członków, organów swoich no i dupa, więc nie widzę tutaj żadnego wyjścia no, ale dla ciebie osobiście jest ważne to, żebyś działał pod wpływem ciężkich warunków rodzinnych, stary wtedy za pobiłeś ryja temu biednemu człowiekowi bo żałujesz, oczywiście, to to w ogóle jest zrozumiałe. Punkt drugi jeszcze, działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem silnego wzburzenia wywołanego krzywdzącym stosunkiem do niego lub do innych osób. Więc tak, ten facet powiedział, że jesteś niski, jesteś kurduplem, a ciebie to tak wzburzyło i tutaj właśnie krzywdzący stosunek do ciebie nastąpił, że byłeś pod wpływem silnego wzburzenia i to jest okoliczność łagodząca, więc dostaniesz mniej. I to musisz powiedzieć, że skrzywdzą mnie, u mnie. Albo nie. Facet był po prostu o dwie głowy wyższe od ciebie i ty się poczułeś skrzywdzony, że on ma krzywdzący stosunek, bo ty jesteś niski przez to, że on jest wysoki. W kontraście z nim poczułeś się kurduplem i to był jego krzywdzący stosunek. Jak tak powiesz w sądzie, stary, to jest okoliczność łagodząca. No jest, podpada. Trzy. I to jest punkt wszechczasów. Jaka jest okoliczność łagodząca? Działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie. Nie, jak skomentować taki idiotyzm w prawie, że sędzia, który może robić co chce, może uznać za okoliczność łagodzącą wszystko co chce? Czyli działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie. No stwierdzi, że to, że masz, że jesteś ładną dziewczyną i przyszłaś w mini, to jest stosunek, to jest pobudka zasługująca na uwzględnienie, i to jest okoliczność łagodząca. No bo ta pani jest ładna. To co, że obiła, skatowała pięcioletnie dziecko, ale ona jest ładna i to uważam, że to jest okoliczność łagodząca, bo to ona działała z pobudek zasługujących na uwzględnienie, czyli z powodu tego, że, że była ładna, to mogła sobie pobić. No to ja wiem, że to jest kretyństwo, no, ale nie jest trudno wymyśleć bardziej realistyczny przykład. No takie jest prawo i prawo daje takie możliwości, więc próbuj, próbuj. Punkt 4. Okoś, łago, okoliczność łagodząca prowadzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem wykroczenia i wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, uwaga, uwaga, zwłaszcza w zakresie pracy. No to zostało ze starych dobrych czasów chyba to, że zwłaszcza w zakresie pracy. Musisz pracować sumiennie i wtedy okoliczność łagodząca, stary. Ja nie wiem, co ma wspólnego to, że w pracy człowiek się zachowuje super, cudownie i robi wszystko, co mu każą. Jeżeli potem skatował kogoś, no to tak spobił, tam obił, pociął mu mordę czy tam coś. No ale ponieważ w pracy się dobrze zachowuje, to nie ma... No, pracuje w innym mieście i w innych godzinach, no ale to nieważne, bo w pracy jest ok to no to dobrze, to, to jest mniej winny, no, tam tego mniej boli przez to i mniej będzie musiał zapłacić za operację plastyczną, bo no, spełnia obowiązki ten, co pobił w zakresie pracy. No, no, ale dobrze wiedzieć, że musisz mieć nienaganne życie, czyli, no czy nie wiem, czy ja mam nienaganne życie na przykład, jakbym ja kogo, komuś coś zrobił, Nienaganne życie w zakresie pracy. No to nie wiem, będzie ciężko. Ach, nie wiem, jak to się w ogóle dowodzi, że miałem nienaganne życie. W ogóle, kto to ocenia, czy je życie jest naganne, a czy jest nienaganne? A no dobra, no nie wiem, tak mówi prawo. Piąty punkt, jeszcze o i ostatni. Przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się. Aha, staranie się o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu. Czyli. Żeby się nie wdało zakażenie, to owinąłeś mu łeb szmatą, żeby go podusić, ale zadbałeś o to, żeby, no, nie przyczynić się do zakażenia. Zatamować krwotok na przykład. No, nie wiem. To trudne będzie już. No widzicie, no to tak trzeba robić. To już wiecie, jak kogoś pobijecie, co macie zrobić? Myślicie tak, że się bałem, że on mnie pokrzywdził, że no mam trudno w domu, że penis mi nawala i mnie piecze i mi się boli mnie w ogóle i w ogóle mi odpada i z tego powodu pobiłem. No ale proszę, bardzo, proszę, bardzo, błagam, błagam, najpierw się rozpłakać w ogóle. No błagam, przebaczcie mi, zły byłem, źle to zrobiłem. I tu będzie od razu, że dostaniesz mniej. Tylko nie przesadź, bo wiesz, jak źle to zagrasz, to będzie, że pansek PiS sądu. Musisz to naprawdę zagrać przekonująco. Gwarantuję, że będziesz miał niską karę. To pewnie, że gwarantuję, bo to widziałem już, że tak się działo. A poza tym prawo, jak widzisz, takie rzeczy przewiduje. A sędziowie, i to już wiem na pewno, Zawsze się trzymają prawa. Większość sędziów ma w dupie sprawiedliwość, a trzyma się prawa, bo to jest prawo. Tak ich zresztą wyszkolili, jak zresztą każdego urzędnika państwowego. Tak mam w ustawie i tak robię. Więc nie przeceniajcie sobie sędziów ani żadnych innych urzędników państwowych. Takie jest prawo i już. No. Więc masz sytuację rodzinną, to sędzia ma to uwzględnić już. No. I koniec. No chyba, że to jest organ... Jak już na wstępie powiedziałem, i wtedy na organa już nic nie poradzisz, jak mówi piosenka, bo nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi sędziowskim organ. Tak. Co by tu zrobić, pod na koniec już to na koniec to nie wiem. Na koniec, na, koniec to, na koniec to już nic więcej nie powiem o prawie, bo przygotowałem sobie na jutro i nie będę się powtarzał w związku z tym, że jutro będę o tym mówił, e, bo przeczytałem resztę kodeksu e, tego, kodeksu wykroczeń i uważam, że nie znajdzie się ani jeden z was, którzy tego słuchacie, na którego bym nie znalazł paragrafu tutaj. Co w skrócie oznacza, że wszyscy jesteście winni i to jest tylko dobra wola i łaskawość nie wiem kogo, no nie wiem, taki zbieg okoliczności, że za nic jeszcze nie byliście przed sądem i nie dostaliście kary, grzywny czy czegoś. Bo tu są takie przepisy, których za cholerę nie da się normalnie żyjąc zachować. Na przykład, kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie narodowi polskiemu, Rzeczpospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom podlega karze aresztu lub grzywny. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej. No i tutaj najprawdopodobniej już podlegasz, bo nie znasz przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej, a może się okazać, że jak ubrałeś biało-czerwoną koszulkę, to już podlegasz, ha ha, ha, ha, No więc dużo takich rzeczy jest. No. a eee, wa O, na przykład, jeszcze o tutaj pod tego to myślę, że będzie dużo osób podlegać. Kto bierze udział w zgromadzeniu... Posiadając przy sobie broń, materiał wybuchowy lub inne niebezpieczne narzędzia, podlega karze aresztu. Do 14 dni. Karze ograniczenia wolności lub karze grzywny. W praktyce to znaczy, że jak masz scyzoryk i poszedłeś na przystanek, to już cię mogą ciapnąć, jak będą chcieli. W dodatku podżeganie i pomocnictwo też są karalne, więc jak jesteś matką i dałaś synowi scyzoryk, to też cię mogą capnąć. No to, <taki> takie jest <taki> prawo, bardzo mi przykro. To publicznie nawołuje do nieposłuszeństwa lub przeciwdziałania przemocą ustawie albo prawnemu rozporządzeniu organu państwowego. Podlega karze aresztu i tak dalej. To sobie możecie zinterpretować, jak chcecie, ale podlegam na pewno też. W ogóle ja tu znalazłem chyba z pięć paragrafów, które mnie dotyczą. No, haha. Na przykład, oha, to jest bardzo ciekawy, kto zużywa olej opałowy do celów napędowych, podlega karze grzywny. Nie wiem po co takie rzeczy pisać tutaj, ale... Wiecie, trudno. No, ja tu podlega nie będę czytał dla bezpieczeństwa, o którym ja podlegam. Ale łatwo się domyśleć. Zresztą to jest publicznie dostępne. W ogóle o kodek, ten cały kodeks, strona jest bardzo łatwa. Karne.pl łamane przez wykroczenia.html. No. O, na przykład, jeżeli przyjął kiedyś do Ciebie kolega z zagranicy, a Ty. Mieszkając w Krakowie, powiedziałeś mu, pokazałeś mu wieżę mariacką, już o patrz, to jest wieża mariacka. To tym samym świadczyłeś usługi, jakie? Przewodnika, a to jest już karalne <grym> przez prawo. Nie możesz mu powiedzieć, że to jest kościół mariacki. A jeżeli nawet powiesz, że kościół mariacki, to przypadkiem, nie wiem w którym roku, kto go zbudował i kto, i tej legendy nie mów wiesz o tej wieży jednej i drugiej, jedna wyższa od drugiej i dlaczego. Bo to, to już będziesz przewodnikiem. Uz uzurpował sobie prawo przewodnictwa. No, więc nie możesz. A propos, nie wolno zbierać pieniędzy po ulicy, na bilet czy gdzieś, bo kto mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500, albo karze nagany, albo kto żebrze w miejscu publicznym, w sposób natarczywy lub oszukań, czy też, też, no i wiecie, można sobie tak Duża jest. Dobra, mniejsza z tym. Walić to, nie chce mi się już tego czytać, bo ogłupieć można od tego. Co nie znaczy, że was to prawo nie dotyczy, jak będziecie go nie znać, bo ludzie se myślą tak, no to ja nie wiem, co mnie to obchodzi, jakieś tam prawo... To może ciebie nie obchodzi, ale ty obchodzisz prawo. Znaczy, a w ogóle, ponieważ to jest kodeks karny, więc państwo ściga na czyjś wniosek. Więc ja mogę jutro iść i zrobić donos na ciebie, że robię to i tamto i przedstawić paragraf i, i, pa, i organy państwa mają obowiązek wszcząć postępowanie. Więc żyjemy w takim ciekawym kraju i z czym przypomina mi to bardzo Związek Radziecki, bo tam właśnie sąsiad na sąsiada donosił i dokładnie w ten sam sposób. Na każdego można było paragraf znaleźć, więc każdy był każdego. Ich pozycja jest to samo właściwie do tej pory. Tyle, że jakoś się przyzwoicie i ludzie zachowują, no chociaż ja znam parę wyjątków. No ale w każdym razie prawo mówię znać dobrze jest, bo ten, kto zna, ten ma przewagę nad tym, kto nie zna. Co jest oczywiste i takich rzeczy gadać nie muszę chyba. A to był w ogóle podcast Masa Krytyczna, w którym mówię ogólnie o wesołych i śmiesznych rzeczach, a dzisiaj coś zlazło na prawo, które też jest wesołe i śmieszne, tyle że w taki dziwny, czarny sposób, bo Zakrat będzie się tak ciut dziwnie śmiać z tego, że cię ktoś zamknął, bo masz w domu wytrychy, albo że Myślał, że to są wytrychy, no. Albo, że leżały obok ciebie na ulicy i ktoś powiedział, że twoje. A zresztą mniejsza z tym. Komentarze trzeba pisać na www.masakrytyczna.com A ponieważ już się skończyły wakacje i jest już sezon pełny, praca w re, sezon trwa, rok szkolny się zaczął i wszystko się dzieje, chłopcy poznają dziewczyny, dziewczyny rzucają chłopców i tak dalej, i tak dalej to będę Masa Krytyczna prowadził. Pamiętajcie, że możecie mnie zawsze znaleźć na stronie www.masakrytyczna.com a czasem nawet na martinlechowicz.com No. I co, następny odcinek znowu będzie tu? No i ja mam... No i tyle. No to pa. W porcie lotniczym do samolotu wsiada sporo ludzi. No i wypadło tak, że w tym jednym rzędzie, gdzie są trzy fotele, siada muzułmanin, Żyd, muzułmanin. Żyd ściąga buty i siedzi. Samolot wystartował. W pewnym momencie muzu muzułmanin ten od okna chce wyjść po kole. No to Żyd mówi, nie, nie, siedź, ja pójdę. Poszedł, no to w tym czasie muzułmanin mu napił do buta. Wrócił. Dał mu kole, wypił. No to drugi muzułmanin chce iść. No to ten powiedział, że nie, nie, on pójdzie. No, przyniósł kole. W tym czasie ten mu do drugiego buta. Tak lecą, lecą. W końcu zbliżają się do Nowego Jorku. Samolot zaczyna lądować, a Żyd wkłada stopy do butów i mówi coś takiego: No nie, panowie, skończylibyśmy z tymi uprzedzeniami. Plusie do butów, sikanie do koli.